Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu. Czy coś, co y, widzieliśmy, słyszeliśmy przed chwilą Pana zdziwiło, zaskoczyło? Czy coś y, było tak, jak Pan sobie tego nie wyobrażał? Chociaż rzeczywiście ta uroczystość y, poza pewnie granicę wyobraźni wielu y, y, y, się wymyka, bo jest to uroczystość i wydarzenie bez precedensu. To prawda. Y, wszyscy się, znaczy, Moim zdaniem nikt się nie spodziewał w roku 1997,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 Ale rozmawiałem też ostatnio z pewnym konstytucjonalistą z Uniwersytetu Jagiellońskiego. No i się tego tak zapytałem, co jest jakby mm, ważniejsze, czy zmiana prawa, czy świadomość y, społeczeństwa. On powiedział, że tylko i wyłącznie świadomość społeczna jest istotniejsza od, od obowiązującego prawa, dlatego że prawo można zmienić w każdej sekundzie, w każdej minucie, każdy parlament może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 Jakie to ma znaczenie? Jakie to może mieć znaczenie dla sprawowania przez nich funkcji? No, tak, ale mówimy o dwójce teraz, czy o wszystkich? Yy, najpierw o dwójce. O no, dwójce no, myślę, że nadmiarowe taką, takie ślubowanie potraktowałbym jako pewne superplu. Mi to nie wpływa na nic. To tak? mm -hmm. so, odebrał to wcześniej prezydent i myślę, że to nie ma istotnego znaczenia. A... Takie jest moje przekonanie. A ta czwórka?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 Znaczy ja uważam, że słowo rozejm jest zdecydowanie tutaj za mocne. nie ma rozejmu. O, Trump wyraźnie mówił, że rozejm jest wtedy, kiedy się no. Ponieważ zablokowali ciśnienie ormus, no to główny warunek rozejmu nie jest spełniony. Oczywiście Amerykanie y, nie eskalują, dlatego że Trump y, tak naprawdę y, chyba jednak blefował bardzo mocno z tym,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 Iran, mając możliwość tego, że blokuje cieślinę i nic się nie dzieje, podbija jeszcze stawkę, więc rozmowy będą delikatnie mówiąc trudne i też pytanie jedno, co z tych rzeczy, które będą obgadywane przez Witkowa, Kusznera i Iwansa, będzie do zaakceptowania przez Trumpa, bo Trump... Zdecydował się na tą operację także wbrew radom J.D. Vansa. Tak, dowiadomujemy się o tym, że on był jednym z tych, którzy najgłośniej protestowali w Białym Domu w otoczeniu prezydenta tak, jest tak, Trumpa, tak, jak, tak jak prokurator, która też podpadła mu.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 Ta cieśnina będzie wyglądała wtedy, kiedy oni będą chcieli. Amerykanie nie mają siły i środków, by temu zapobiec, a więc tak naprawdę przegrali rozgrywkę. Mało tego, doprowadzą do sytuacji, w której prawdopodobnie Iran i Oman będą pobierać opłaty za pływanie. Hmm. Co będzie złamaniem także prawa morskiego, No, ale kto Iranowi w tym momencie zabroni. Hmm. E, to jest wielki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 przy kawie w niedzielny poranek o 8.30 zapraszam do Ogrodów Sztuki. Krainy kwiatów, drzew, ptaków, architektury ogrodowej, sztuki i fascynujących historii. Niedziela, 8.30, Ogrody Sztuki. Natura, Kultura, Historia. Zapraszam. Maja Kluczyńska. Autopromocja.